Kalendarz adwentowy Inside Baseball, 16 grudnia. Od kiedy zamieszkaliśmy we, we Wrocławiu, co było w 2006 roku, czyli 20 lat temu prawie, 19. Tak, no. E, bałem się, że będziesz chciał, żebyśmy wleźli na most grunwaldzki po tych przesłach na samą górę, na te, na te wieżę Mostu Grunwalskiego. bo w Szczecinie robiliśmy no takie rzeczy trochę... Wiem że, ty, wiem, że parku... się bałeś, dlatego, wiem, że się bałeś, dlatego nie zapraszałem cię do tego. Dlatego poszedłeś bez mnie. Mam to ja ci powiedzieć. Więc słuchaj, w Krakowie ktoś zaparkował hulajnogę 40 metrów nad ziemią, na pylonie kładki technologicznej nad, nad Wisłą, czyli właśnie na takim pylonie... E, Ale jak to na... pięknie wygląda. Tak, jak na moście Grunwalskim. Ja wrzucę zdjęcie. Ta hulajnoga w ogóle jest w kolorze tego mostu. Jest tak, to jest boltowa hulajnoga, zielona i na tle tego zielonego mostu, więc wygląda naprawdę ślicznie. No. Ktoś ten, to jest zrobił zdjęcie drona. Ale to chyba. jest taki most aramilenijny chyba, nie? Znaczy... Tak. Znaczy, no to jest kładka, także zakładam, że tylko ludzie nie chodzą. Kładka. A, no to, no to to wiele wyjaśnia. No bo. Fajnie to wygląda. Podoba mi się. Fajnie, nie, musiało nie być tam łatwo wejść, bo tutaj są tylko liny, tam nie, nie prowadzą nie no jest... takie przęsła, <śmiech> a nie, po tych linach możesz wejść jak po drabinie w sumie. Ale musisz tachać tą hulajnogę, ona nie jest taka lekka, nie, one są ciężkie. One ważą z 40 kilo, ile ważą takie hulajnogi? No wydaje mi się, że 20? dobrze strzelasz, nie, dobrze strzelasz, między 20 a 40 myślę, że to jest uczciwa cena. Ile waży noga? Nie, myślę, że masz rację, że ciężko było wejść. Yy, na górze są takie, na górze są takie uchwyty. A może dronem? Co, wiózł ją dronem? Nie ma bata. 16 kilo waży taka hulajnoga. Wydaje mi się, że do tego. No tego nie Są dronem przecież. Ja wiem, takie, takie kamerowe, takie, jakieś, takie profesjonalne. Jeżeli już robisz taką rzecz, no to powiedz, jeżeli chcesz zrobić i mówisz, hm, mogę sam się wspinać, albo po prostu albo albo przypadkiem mówisz, mam drona, co mogę zrobić tym dronem? Myślę w kategoriach raczej, gdybym miał, był policjantem i miałbym szukać sprawcy, poszedłbyś do właściciela. Pomyślałbym, dronów? czy nie ma obok, tak, czy w okolicy ktoś nie ma jakichś dronów przemysłowych, które by na przykład robił i, powie, i łatwiej by było znaleźć w ten sposób. Mm. No i musisz chyba zarejestrować taki lot jak lecisz nad miastem, bo jest do tego apka. Mm. Mam kolegę, który lata trochę dronami, tak sportowo mm -hmm. i właśnie, bo musisz mieć jakąś licencję jakąś... i musisz to chyba rejestrować, ale są do tego po prostu apki, żeby to było sprawne. Mm -hmm. Tak, no to to jest, jest fajne. Coś chciałbyś jeszcze tutaj dodać? Nie!